Sobota, 4 grudnia 2021 roku. Słuchacie właśnie 371 nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan, A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Wróż Hubert. Witam Cię Wróżu. E, witam Ciebie, cześć. E, witam wszystkich słuchaczy, cześć. I jest z nim człowiek z 30-kilową nagością na karku, Szymon szymaś Witam również. O, to wielki dzień. A ten wróż to z 30-kilową naroślą na brzuchu. Może być. W ogóle to śmiesznie zabrzmiało, jak tak <laughs> powiedziałem. Na głos witam cię wróżu. <laughs> Jestem w czerwie. No. E, tak, spotykamy się dzisiaj, by omówić książkę, którą chciałem tutaj gdzieś w nekro zrecenzować już dawno, dawno temu, bo mowa o Manitu Mastertona. Manitu Mastertona to jest książka, którą ja też przeczytałem lata temu pierwszy raz. Może nie w takim absolutnie pierwszym rzucie horrorów w moim życiu, bo to jednak były właśnie rzeczy bardziej kingowe. Jakieś tam poe od wta szybko się odbiłem, o czym już wiele razy wspominałem wtedy. No i potem, jak to pisałem ostatnio na fanpage'u y, przyszedł czas, by wydać swoje ciężko zarobione wakacje i też jakoś tam oszczędzane ze wszystkich urodzin, świąt i tak dalej pieniądze. I tak jak najpierw sobie kupiłem kilka kingów poketowych w Empiku y, i to w ogóle było, był tam taki szok, nie no bo kojarzyłem, że książki ogólnie są drogie, a te pokety, no to ja tam kupowałem jeszcze jakaś promocja była, czy coś, po nie wiem, po 10 zł, po 15 zł. One standardowo nie są dużo droższe, nie? ale wyszedłem tam, nie wiem, z ośmioma książkami, taki dumny z siebie, no, no. a miałem tam właśnie do wydania, nie wiem, z 70 zł, 80 zł może. I potem zacząłem szukać na Allegro. Miałem już konto na Allegro i znalazłem, wpisywałem właśnie horrory i horrorów, żeby jakieś pakiety wynajdywać i sprawdzałem właśnie od najwyższych cen. No i wiadomo, że tam były jakieś książki, które są po prostu nieobecne na rynku i były strasznie drogie. Pamiętam, że Talkinga tam cały czas się przewijało w jakichś cenach właśnie 100 zł za tom nawet z tej edycji, tam trzytomowej bodajże. No i właśnie były też te pakiety Phantom Pressu i wydawnictwa Amber i był taki jak jakiś pakiet, gdzie te książki wychodziły, ja wiem, po 3-4 złote, no może 5 maksymalnie i ja wydałem wtedy praktycznie wszystkie swoje oszczędności, to były wakacje, żeby właśnie sobie to zakupić i to był pierwszy karton taki prawdziwy karton książek w moim życiu przy czym ja i tak byłem w wielkim szoku bo ja nie miałem dlatego pojęcia jak wyglądały te publikacje tych wydawnictw więc gdy wiesz zamówiłem karton tam nie wiem z 30, 40, 50 ja nie chcę teraz przestrzelić ale tego dużo było ja się spodziewałem ogromnego pudła jeszcze ten karton nie został wysłany w terminie, to były inne czasy też na Allegro, e, tam się facet spóźnia, już myślałem, że w ogóle straciłem te pieniądze, że koleś mnie oszukał, e, wyjechałem na wakacje do e, babci na wieś, e, tam dostałem dopiero smsa w końcu, że no tam przepraszam za e, opóźnienie, tak, ale paczkę nadam tam w przyszłym tygodniu czy coś, ja zdążyłem wrócić i ta paczka akurat przyszła, jakoś wtedy? No i spodziewałem się ogromnego kartonu, nie? a ten karton no był duży, ale nie wyglądał na karton z 40 książkami, więc też trochę się bałem, że mnie facet i tak orsznął, ale otworzyłem i okazało się, że no te tomiki jakoś szczególnie grube, duże nie są, wszystko się zgadzało i tam właśnie były moje pierwsze mastertony. No i w sumie Mani tu było pierwszą książką, na którą przeczytałem. To jest w ogóle książka, o czym wspominaliśmy, o czym rozmawialiśmy chwilę przed nagraniem, Leciwa, bo ona ma już 46 lat na karku. Ukazała się w Wielkiej Brytanii w 1975, w Neville Spearman, to jest wydawnictwo i to też jest imię i nazwisko Twórcy tego wydawnictwa. I to był też debiut powieściowy, jeżeli się nie mylę, Grahama, który zresztą przyniósł mu sporo sławy, szybko doczekał się ekranizacji, no bo już trzy lata po premierze książki miał premierę film ze scenariuszem w reżyserii Williama Girdlera. No i właśnie, i tak się to wszystko kręciło. Ale Ty, Mando, jakoś do tej pory z tu nie miałeś kontaktu, nie? Nie, właśnie nie. E, przy czym Mastertona ja czytałem bardzo dużo kiedyś. E, tak się śmieję, bo mamy bardzo podobne historie tylko, że dzieli je jakieś 10 lat, bo tak jak nas dzieli 10 lat mhm. i zupełnie inne czasy, inne realia, ale punkty wspólne, dlatego się tak trochę podśmiechiwałem, jak to mówiłeś. W ogóle jeszcze Cię spytam, zostało Ci coś z tego kartonu? Bo ja miałem tych książek dziesiątki, jak nie kurczę setki mam wrażenie, chociaż to może wypaczone wspomnienie i zostało mi może z pięć Herbertów. Ja mam wszystko. No, no to wow, to wow, to fajnie, no tylko, że u Ciebie to było trochę później, bo ja, to znaczy też byłem gówniarzem, ale, ale u mnie to są, wiesz, wczesne lata 90. więc, więc tak jak wspominasz o Allegro czy o SMS-ach, to, to niestety, jeszcze nie. Ja kupowałem te książki normalnie, wiesz, ukazywały się gdzieś tam na początku w księgarniach u mnie w małym miasteczku. Jeździłem do Torunia, do takiej małej księgarni Hobbit, ona cały czas istnieje, wtedy nie wiedziałem co to jest Hobbit, bardzo długo jeszcze nie wiedziałem, czytałem to Hobbit wtedy przez jedno by i tam były dwie półki i, i zawsze wchodziłem i pierwsze co to tam i później już mnie nawet zaczęli rozpoznawać i mówili, że jest coś nowego albo nie ma nic nowego, ale wcześniej gdzieś tak wiesz, w pierwszej klasie liceum, to był 94 rok chyba, mhm. a... Ja napisałem, gdzieś tam w książce był adres na końcu którejś i napisałem tam list, normalnie wiesz, w kopercie, taki wiesz, stary, klasyczny, o katalog i go dostałem. I to był taki, kurcze, to były takie karteczki wielkości niewiele większe od smartfona. Cały plik, tak z 50 karteczek luzem wyciętych ręcznie, gdzieś tam kserowanych czy coś, wrzuconych do zwykłej koperty. No nie mam już tego katalogu chyba, ale przez lata on leżał u mnie, jak jeszcze mieszkałem w w innym mieście i też wtedy zamówiłem karton wielkości takiego małego telewizora, um, starego. To dla mnie, w moim przypadku, to jest największy karton, jaki zamówiłem w życiu nadal. E, nie kupiłem wtedy kingów, bo one były droższe. One kosztowały chyba to, to było 3 razy 5 złotych. Nie, to to, to to kupiłem, o 15 zł. 15 zł to, złotych jeszcze to kosztowało wtedy wow, to było. Nie, jak się pomyśli o tym, no... po ile to na nalegało, chodziło. <laughs> O, wtedy to było 150 tysięcy jeszcze chyba, bo wydaje mi się, że ja początek liceum to jeszcze chyba stara waluta obowiązywała, ale mogę już mogę mieszać. To niedługo muszę wygocić. No ale 15 złotych. <laughs> To była najdroższa, najdroższa mm -hmm. książka z tego katalogu to było to. Christine to było chyba 2 razy 6,50 i tak wiesz, no to już było dużo, bo te książki kosztowały, one miały stałą cenę. Czyli wtedy te małe Gaję mise kosztowały złoty 70, a te większe takie. Mm, bo bo, bo Fan miało te dwa formaty, większe 250. Mm -hmm. No ja, ja też, ja nie wiem, skąd ja wziąłem w tę kasę, ale na pewno za ponad 100 zamówiłem. Wiesz, dla dzieciaka. Dla, dla kurde, pierwsza klasa licą ponad stuwa, to były ogromne pieniądze. Ja pamiętam t, trochę później, jak już zacząłem Kinga czytać i bezsenność była u mnie w mieście po 30 zł, ja nie wiedziałem skąd wziąć takie pieniądze, nie? Tam w końcu ojca wyprosiłem, żeby mi, nie wiem, jakieś tam ileś kieszonkowych w przód wypłacił, żebym ja to mógł kupić. Także ja nie wiem skąd wziąłem wtedy ponad stówę i też na tę paczkę czekałem kilka miesięcy, tylko że wiesz, no nie było internetu, ani nawet telefonu tam. Więc ja już, no już to wiesz, przełknąłem w sobie, że stracę <śmiech> że, że dałem się zrobić, że byłem frajerem i nikomu się nie przyznam, tam chyba tylko mój kumpel wiedział, bo, bo nie będę się głupka robił, że ponad stówę wtopiłem w jakieś horrorki, a jak to przyszło, pamiętam, jak tak biegłem do pokoju, taki wielki karton, wiesz, wtedy dla mnie on mhm. był gigantyczny, jak widzi się twoje zbiory, to tam nic, nie? no i to była taka radość, ale ja też potem wyjechałem, jeździłem na wczasy miałem domek w chłopach, koło Sarbinowa, koło Mielna tak naprawdę dopiero w tym roku on został psz, zburzony jeszcze, jeszcze do teraz moja mama jeździła a ja tam spędzałem całe wakacje 8 tygodni i pamiętam ten boom właśnie, to, to było kurczę, w zasadzie codziennie stały stoiska z książkami, a raz w tygodniu przyjeżdżało takie duże stoisko i ja se wtedy powiedziałem, że codziennie będę kupował jeden, nie? kupowałem więcej niż jeden, no bo wiesz Złoty, 70 czy 2,50, to jakoś tam wiesz, no to, to, to nie był Jeszcze problem. Na tam książki. no to, to, to, No I, I też, jak wracałem po 8 tygodniach, to po prostu pół samochodu zawalone. Nie? I dlatego mówię, że kurczę, no nic mi z tego nie zostało. Nie? I, I to jest takie, takie trochę smutne. Ja nawet myślałem sobie kiedyś, czy nie pokupować na Allegro i to, no ale to już ja już bym tego pewnie i tak nie czytał, więc nie. Ale, ale ogólnie ten horror, ten tani horror, to było coś, co gdzieś tam zapoczątkowało tą moją całą, wiesz, to, to, to, co robię do teraz, nie? Potem wszedłem w Kinga i, i z tym się trochę rozstałem, ale e, ja wiesz, że ja w podstawówce nie czytałem, ja byłem czar czarną owcą w rodzinie. Przeczytałem przez całą podstawówkę chyba tylko Wesołe Przygody Robin Hooda, Howarda Paila i e, Robinsona Crusoe. To były mhm. chyba jedyne dwie książki, jakie przeczytałem. W liceum lektor też niewiele więcej, ale właśnie ten horror zacząłem. I ten horror był po prostu przez całe te cztery lata, jeszcze potem na studiach, tylko że na studiach to już bardziej King. I, i ja e, ci, dzisiaj mi się przypomniało, bo tak zacząłem sobie myśleć, wspominać te czasy. Przypomniało mi się jak kiedyś, bo ja ładnie rysowałem kiedyś, mm -hmm. e, dawno temu, i na plastyce tak często to, wie, czy... w szkole często robiłem robiłem deal, nie? że ja komuś zrobię pracę na plastykę, on mi zrobi na co innego. Nie? I się wymienialiśmy. I bywało, że ja niosłem, wiesz, plik 20 kartek do szkoły. Kiedyś pamiętam, no już nie miałem pomysłu, bo to na Andrzejki, to ten klucz po prostu pod wszystkimi różnymi kątami rysowałem i niosłem taki plik 10 kartek, wyszedłem i deszcz mi kapnął na jeden narożnik. Wszystkie były w tym samym miejscu rozmyte, nie? <śmiech> I wszyscy takie oddali. Ale zmierzam do tego, że kiedyś nam babeczka z polskiego zadała pracę, żeby zilustrować rozmowę mistrza Polikarpa ze śmiercią i ja sobie przypomniałem, że ja zrobiłem chyba ze 20 ilustracji i wszystkie bazowały na okładkach Phantom Pressu, nie? Tylko we wszystkie powciskałem człowieka, który stoi plecami do odbiorcy i rozmawia z tym potworem, który jest na okładce, więc tam miałeś, wiesz, wyspę Gajansmisa, miałeś trzęstawisko i inne takie cuda, nie? I to wszystko było wystawione na lekcji polskiego. Znaczy wiesz... na trzęstawisku, a no tam raptem chyba tylko czachy były na jakimś No e, No nie pamiętam, nie pamiętam mhm. ale te zombiaki, potwory... Po, po wszystkie przerysowałem, które były na okładkach, mm -hmm. nie? I tylko dodałem mistrza Polikarpa, który rozmawia z nimi. Ale ja to przepraszam, <grym> bo jednak, no to chociażby styl tej jednej postaci był zawsze taki sam i co, nikt się nie kapnął w szkole? Ha, <grym> tam wiesz, to... <grym> to proszę Cię. A miałeś coś z tego chociaż? Nie pamiętam. Bardzo możliwe, że się wymieniałem na... na tak, jak ja, tak jak Ci mówię, w podstawówce mi robili na przykład na informatykę jakieś zadania albo na coś. A ja, a ja komuś rysunek, no to te, pamiętam, że kiedyś to była wymiana. Mm -hmm. No, natomiast, natomiast Mastertona ja w tamtych czasach uwielbiałem. Uwielbiałem, miałem jego bardzo dużo książek i czytałem prawie wszystko, co mi wpadało w rękę. I, i wtedy to był taki wyższa półka. Jak jeszcze Kinga nie, nie, nie znałem za dobrze, to to była taka wyższa półka horroru. Wiesz, w porównaniu z Guy'em Smithem i resztą przy czym, no ja akurat zacząłem od drapieżców, z tego co pamiętam i drapieżców przeczytałem ze trzy razy, raz czytałem kurde z moją ówczesną miłością na studiach już starsi byliśmy, znaczy starsi niż wiesz, niż odbiorcy mhm. wtedy w latach 90. Te, tego, tego czytaliśmy na głos, jedyna książka, którą chyba czytałem z kimś, całą na głos, znaczy teraz z dziećmi czytam, drapieżców pamiętam jak właśnie do, do tego Hobbita pojechałem po Walchale, bo wiedziałem, że wyszła i, i, i nie poszedłem do szkoły na Wagary żeby pojechać do Torunia i kupić Walhalle, ze mną chyba trzech kumpli pojechało jeszcze i wiesz, tylko pobiegliśmy do księgarni, kupiliśmy, wróciliśmy w autobus do domu, że niby w szkole byliśmy także tego Master Mastertona naprawdę bardzo dużo mi towarzyszył wtedy bardzo dużo czytałem ale nie wiem, dlaczego nie zabrałem się za cykle. Cykle odpuszczałem. Tak jak, wiesz, no czytałem te tam Trzęsawisko 1 i 2, Dzwony Śmierci 1 i 2, tak, yy, wiesz, no Masterton nie miał w tej długich cykli. No, ja miałem w domu Ducha Zagłady, czyli trzeci tom Manitu, nie miałem pierwszego i drugiego wtedy, to, to może hmm. dlatego się nie zabrałem. Ale też tych yy, Wojowników Snu, ja od samego początku myślałem, że to jest jakaś kupa i tak sobie w głowie, yy, wiesz, do dzisiaj mam taką wersję, że to jest, są słabe książki, chociaż nigdy ich nie poznałem, nie? No, i, i jakoś zawsze chodziło. Chociaż tego czytałeś wrócić. trzęsawisko. No wiem, wiem. A ja do trzęsawiska akurat wróciłem, bo ja od lat chciałem do, wrócić do tych horrorów. Bo, bo wiesz, później jak poznałem Kinga, to tak no wszedłem, miałem wrażenie, że wszedłem na wyższą półkę i już tam zostałem. I tak wspominałem to jako coś fajnego, ale zawsze mówiłem, że to, to jest tam, A, ten taki sła, ta, ta słabizna, nie? No i niestety Mastertona wcisnąłem w ten worek, chociaż zawsze mówiłem, że to jest jednak trochę lepsze, no ale, ale gdzieś go tam wcisnąłem, porzuciłem i pamiętam jak, ile, no już kupę lat temu jak recenzowałem 11 cięć, czy 11 blizn nie, 11 ran, nie wiem, no cholerę nikt nie Od wie, repliki. to cały świat wszędzie <laughs> piszą, że nikt nie ma pojęcia co który, to mnie był, kto w kombinacie recenzowałem i wtedy zjechałem jednego z polskich pisarzy i tak sobie pomyślałem, że kurczę ja się chyba muszę przeprosić z tym horrorem bo, bo chyba wyżej, wyżej sram niż dupę mam, przepraszam za, za słownictwo I, i chyba muszę wrócić do takiego horroru z tamtej półki i miałem taki moment, że wróciłem do Trzęsawiska, było, Jezus Maria było okropne, koszmarne do Gaiensmisa już nigdy chyba nie wrócę ale, ale wróciłeś do, do pierwszego, Mastertona. nie? które było tysiąc razy lepsze od drugiego, a jeżeli jeszcze mówimy o tym samym wydaniu, bo ja zakładam, że to nie... właśnie, Dlatego ja też e, trochę śnie, przestałem czytać te książki właśnie e, z tego kartonu, e, no bo ja właśnie tak poznałem Mani, tu pierwsze dwa tomy, nie wiem, czytałem Żony ze Stepford, Dziecko Rosemary chyba też tam było... I kilka takich też lepszych rzeczy, nie, ale właśnie wpadłem na No tak w sumie to też miałem wtedy w, w liceum. To też leżało na półce, bo to też było wtedy sprzedawane. No ale właśnie, potem przeczytałem trzemstaisko pierwsze, i ono było złe, ale e, no jakoś to przełknąłem Nie, Ale trzęsawisko drugie, e, to jest właśnie coś e, dla, dlaczego chciałem o tym nagrać podcast, bo to mnie tak bolało. To tam po prostu któryś rozdział, przynajmniej w tej polskiej wersji, no oryginału nie znam, tak? Więc może to w tym tłumaczeniu polskim tak się stało, był praktycznie kopią poprzedniego, w sensie było kopiuj-wklej, że porównywałem sobie dwie strony i patrzyłem, co tu się zadziało w ogóle, nie? Gigajowi się nie chciało tutaj pisać, czy to, bo to nie był taki typowy błąd w druku, nie? że się przekleiło, tylko jakby po prostu duże fragmenty były przekopiowane jeden do jednego i do tego fabularnie, no, to to już było, no brakuje mi słów, które prawda, nie byłyby ogóle To mogli też tłumacze zrobić, nie? Ale tak czy siak, w sensie, wiesz, to była beznadziejna książka na tylu płaszczyznach i jeszcze tak, to. tak. I ja potem właśnie trochę się od tej serii oddaliłem, zwłaszcza, że ja wtedy też zacząłem z biblioteki mocno korzystać. I właśnie tam mieli, ja wtedy wszedłem w opowiadanie Mastertona Mocniej, bo on ma tę swoją serię coś tam, coś tam o Fears, nie? I to jest... No te 14 tygodni strachu albo 14 obliczy strachu. To I kilka innych, tak. No kiedyś. właśnie, no to ja to wszystko, co było wtedy dostępne, czytałem. I to opowiadania... To tam jest też opowiadanie z Uniwersum Manitou, nie? W, akurat w tym zbiorze. Mm, nie pamiętam, już którym było, ale właśnie o to mi chodzi, że te opowiadania były dla mnie takie wow, nie? Że one często... Znaczy one są proste, raczej do zapomnienia w dużej mierze, ale one często miały jakiś taki twist, e, który właśnie sprawiał, że sobie myślałeś, wow, co za pomysł. E, no i potem następne opowiadanie, nie? I kolejne, i kolejne. Takie proste, krótkie, ale właśnie zawsze z jakimś pomysłem, że nie było tam raczej nudy. Ja przez te zbiory jakoś tam płynąłem, a znowu do tych powieści, które miałem w domu, po prostu jakoś nie wracałem potem. Ja jak byłem dzieciakiem w liceum, to pamiętam do dziś opowiadanie o Eriku Pasztecie Aha. Jesteś tym czym jesteś Jesteś tym co jesz to, to po prostu my byliśmy za, zachwyceni tym jako dzieciaki wiesz teraz raczej krytykuję, czy znaczy nie wiem czy to jest tak złe jak, jak, jak mi się wydaje teraz raczej krytykuję taką brutalność dla samej brutalności wtedy, wtedy to, to po prostu czytałem i, i, i czytałem i czytałem jak on tam się zajada tymi trupami ptaków i innymi rzeczami nie? To, to pierwszy raz coś takiego w ogóle w moje ręce wpadłem. Padło. Natomiast no, trzęsawisko jest złe. Jest złe. Ja no, mówię, no, myślałem, czy, czy na przykład nie kupić tego sabatu, co teraz wydaje soku, e, bo ja nigdy nie czytałem sabata. Sabata, nie sabatu. Nie wiem w sumie jak odmieniać. Nigdy sabata nie czytałem raczej, i. I Mówię nowe tłumaczenie, może sobie przeczytam, ale no nie kupiłem do teraz, a to chyba ograniczona sprzedaż była do grudnia, więc chyba Ale jeszcze chyba być może są jakieś po, ostatnie tomy, po prostu już nie będzie więcej zamówionych, nie jak to się wyprzeda. Ale właśnie ja Sabata nie czytałem, bo miał beznadziejne okładki, takie, w sensie nie było potworów strasznych, tylko ta, te, te, ta twarz, nie? Facet z wąsem. Tak no i wywijały się strasznie, strasznie na wilgoć źle działały, no ale wracając do Mastertona, bo gadamy i gadamy o, od lat tak naprawdę chcę wrócić do Mastertona, nie myślałem o Manitu, bo cały czas te cykle gdzieś miałem na boku, nie? Że, że nie, że, że jak, jak wrócę to raczej do one -shota. problem był taki, że po pierwsze nie mam żadnych książek papierowych w domu, mam jedną coś tam o muzyce, nie pamiętam jakaś jedna z nowszych eee, poznałem wtedy Jerego w kolejce do Mastertona mm, gdy właśnie te książkę mi Podpisał. Nie mam pojęcia, skąd ją mam, czy ja ją gdzieś wygrałem na konwencie, czy co i myślałem, czy by tego nie przeczytać, ale wiesz, przez ostatnie lata głównie audiobooki, a Masterton nie miał audiobooków, a teraz nagle ma pełno, a ja nie mam czasu na audiobooki, ale, ale cały, czas, cały czas mam go z tyłu głowy i się cieszę, że za tego manitu się wziąłem, bo mówię, no to jest ponad 40-letnia książka, której ja nigdy nie czytałem, a to był... To był ten taki głośny tytuł nawet w tych latach 90., no i nadal, nie? I myślę, że to jest dobry moment, że ja wrócę do Mastertona i jeszcze trochę sobie pogrzebię w nim, bo naprawdę akurat tak jak Trzęsawisko to było straszny powrót, tak tutaj no jednak jednak jest, jest fajnie. Ja wtedy przeczytałem Manitu i mi się to całkiem podobało. Przy czym ja miałem wrażenie wtedy... Ja nie powiem ci dokładnie, co jeszcze czytałem, ale że każda z tych właśnie małych powieści Mastertona opiera się na tym samym schemacie. W sensie, że on czyta sobie o jakiejś tam mitologii, wierzeniach, legendach z danego regionu i po prostu bierze jakiegoś tam właśnie potwora, szamana, maga i jakąś inną istotę i wokół niej istnuje właśnie Jakąś taką bardziej sensacyjną fabułkę, i to było ok, no ale tak dwa, trzy, cztery razy, i potem miałem dosyć. A to był też moment, kiedy w tych nowych wydaniach tam się zaczynały w Polsce ukazywać te jego thrillery, powieści historyczne itd. i tak mhm. dalej. I ja potem wiesz, właśnie też poleciałem gdzieś tam do księgarni na mieście zobaczyć, co tam nowego wyszło. No i przeglądałem te tytuły, i tak stwierdziłem, że mnie to za bardzo nie interesuje, a znowu te głośne cykle typu Rourke na przykład, one już były niedostępne w dużej mierze. Nie? Że tak jak ja właśnie sobie myślałem, dobra, to kupię sobie jakiś cykli i jeszcze poczytam, no to ich nie było nigdzie. Tak? Znaczy no były, ale w takich cenach, że no absolutnie wówczas tam, czy w liceum, czy na początku studiów, no nie mogłem sobie na to pozwolić. Niestety zresztą to jest ciekawe, że część tych książek nadal, tak, jak gdyby nie ma jakichś sensownych wznowień i nadal są potwornie drogie. Akurat Mani tu się doczekał wznowień, w ogóle Manitu ma cztery polskie wydania bodajże, bo pierwsze ukazało się w 1989 roku w wydawnictwie Amber w tłumaczeniu Piotra Wucholewy, potem Prima wydała to znowu w tym samym tłumaczeniu w 1996 i w 2002 roku, to w sumie pięć będzie. W 2018 roku, nie, to i tak cztery w sumie bo potem to wydał Albatros i teraz Albatros to wznowił, ale no to, to jest to samo też. Przecież u Albatrosa tłumaczy Wiesław Marcesiak. więc zmienił się tłumacz, mamy nowe tłumaczenie, ale to stare właśnie, bo to nie był, to nie był Phantom pies, to był Amber i Piotr W. Holewa i to tłumaczenie nie było takie złe jak właśnie w przypadku... No nie, no Holewa to jest ten, to jest facet, który no, no, przetłumaczył dużo i tłumaczy... Nadal no chyba, tak, nie? ale wiesz, 40, w sumie nie, no to było 30 lat temu, ale nadal, no 30 lat temu nie wiem w sumie na jakim wtedy był etapie, no bo teraz to jest znane nazwisko, no nie? Racja. ale wtedy, bo ja tak właśnie nawet, jak rozmawialiśmy wstępnie o tym podcaście, to się zastanawiałem, czy nie wziąć tego starego wydania i nie zobaczyć, jak dużo się zmieniło, ale właśnie potem, jak mnie uświadomiłeś, że to nie był Phantom, tylko Amber, to stwierdziłem, nie, no to nie ma sensu, bo ja też nie kojarzyłem, żeby to było tak złe, nie? Właśnie miałem raczej takie e, pozytywne wspomnienia. No i teraz wszystko się wyjaśniło. Było, tak? no bo to właśnie nie był fantom pias No, to czy wiesz, w tamtych czasach to nawet znane nazwiska, nie będę rzucał nazwiskami, to, to nawet już nie chodziło o to, że źle tłumaczyli, co wtedy nikt tego i tak nie porównał. Mm -hmm. <grych> Dlatego teraz no, nie jak się wznawia książki, to się robi z nowym. Wydawcy często robią z nowym tłumaczeniem, bo wtedy no, pomijali rzeczy, dodawali od siebie, bo i tak nikt tego nie sprawdził. Nie? Mm -hmm. No, inne realie. No właśnie, a propos innych realiów, to my wracamy nie w związku z tym wznowieniem papierowym z 2018 roku, a w związku z czymś, co pojawiło się w ostatnim miesiącu chyba, nie? Tak jest. Chodzi o superprodukcję od Audioteki, a więc audiobook, pełny audiobook. W którym głosów swoich użyczyła cała masa aktorów i który ma, no właśnie, pełne udźwiękowienie. Tak, całą masę dodatkowych efektów dźwiękowych. I e, ja byłem w szoku, gdy się dowiedziałem, że Masterton się czegoś takiego doczekał, bo Masterton rzeczywiście jest autorem jakoś tam w Polsce kultowym. I tak jak e, Gaj jest też kultowy, ale e, na no w przypadku Gaja to nawet zapaleni fani znają sobie sprawę z tego, że no to jest e, no zła literatura. Tak Masterton e, ma takie swoje nie wiem, ma taką swoją specjalizację powiedzmy, takie cechy szczególne rzeczy, za które się go zawsze mam wrażenie chwaliło i do tej pory chwali, czyli na przykład właśnie sceny takiego horroru bardziej cielesnego, sceny gor, on to potrafi całkiem sprawnie opisywać i sceny seksu, no on zresztą też w jakiś sposób słynie z tych swoich poradników seksualnych, które zresztą doczekały się wznowień, dwa atomy to jego magia seksu i ten drugi tom i one teraz też chodzą tak jak te starocie po prostu złotych na Allegro co mnie też... By... tak yeah. Jakbym jak wiedział, to bym kupił tego karton i bym potem mógł za każdą jedną taką czy wiesz co, książkę. wiesz no, Masterton jest bardzo popularny w Polsce. On w zasadzie, wiesz, z chorobą, no to kinki Masterton to są te nazwiska, które raczej bez problemu się sprzedają. I Masterton nawet nie wiem, czy nie jest... No bardziej to może nie, ale, ale jest bardzo. To przecież, kurczę, no, od nastu lat to nie ma roku, żeby Mastertona nie było u nas, żeby nie odwiedził. Ja sam nie czytając go byłem na kilku spotkaniach z nim... Tak po prostu przypadkiem, mhm. bo był na konwencie, to zaszedłem, nie? Ale właśnie, o, tak, tak, bo to jest pisarz, który, znaczy o, jego żona jest Polką, nie? Dobrze pamiętam? Była. Była, znaczy, no, była, bo nie żyje. Mhm. E, I on jest związany z Polską, często tutaj bywa, jeździ na konwent, jeździ na spotkania, organizuje teraz akurat w pandemii spotkania e, zdalne, zresztą nawet dzisiaj się odbyło. E, tylko ja pracowałem wtedy ale tak, dzisiaj też takie spotkanie się odbyło, nagrywałem to w sobotę i on jest bardzo mocno obecny po prostu tutaj na tym naszym rynku wydawniczym i wśród czytelników jeździ też na różne targi, książki i tak dalej, więc jeżeli ktoś chciałby spotkać się z Mastertonem, zdobyć od niego autograf, no to może to zrobić, ja też mam zresztą autograf Toć Burial, żeby nie skłamał on ma, Burial ma chyba kolekcję taką tak mi się wydaje, że kiedyś mi to pokazywał, że jak pierwszy raz spotkał Mastertona, to zrobił sobie z nim zdjęcie, zdążył je tego dnia wywołać i następnego dnia pobiec, żeby mu je podpisał i potem je skanował, chyba wymazał ten pierwszy podpis ze skanu i drukował je na każde spotkanie i na każdym ma z inną datą z innego miejsca i tak przez długi czas jeździł na wszystko, potem przestał, ale <śmiech> jeśli się nie mylę, to Burial mi chyba kiedyś pokazywał kolekcję tego samego zdjęcia podpisanego przez Mastertona jego z Mastertonem, nie? Okej, okay. można i tak. No. Na pewno ciekawa pamiątka. Chociaż tak bym chyba robił jakieś nowe, tak przy okazji po prostu. Żeby właśnie ludzie wierzyli, a nie, że raz pojechałem z 40 zdjęciami. A mówiłeś, że byłeś w szoku z tym no, ale to nie jest pierwsze słuchowisko. Mhm. Nie? bo Ile? Ze dwa lata temu, może rok, nie pamiętam, ukazało się zwierciadło piekieł, które ja też bardzo miło wspominam z tamtego okresu, bo to akurat czytałem. Mhm. I ja wtedy wziąłem to na celownik, miałem to przesłuchać, no nie przesłuchałem do dziś. W międzyczasie powstało mnóstwo audiobooków. Jak się wejdzie w Audiotekę, to Masterton ma naprawdę pokaźny zbiór audiobooków, przy czym to są chyba już te kryminalne jego powieści. Horrorów tam jest chyba chyba mniej, nie wiem. Nie, no, ja już nie kojarzę no Też mi się tak tytułów. wydaje, ale to też są właśnie te działania z ostatnich lat, nie? kiedy nagle się okazało, że Storytel i Audioteka zaczynają no, konkurować ze sobą trochę ostrzej. Teraz jeszcze Empik się pojawił jako trzeci gracz. No, Storytel zrobił serię Kunca, którą też miałem słuchać i bardzo ładne tam grafiki są. Chyba Dark Krayon robił, ale nie jestem pewien. Fajna seria. Wizualnie, bo mm -hmm. nie słuchałem. No a, a, a Audioteka dość ostro w Mastertona weszła. Tak, ale to są wszystko te ostatnie lata, no bo wcześniej właśnie Mastiego tak, tak. w audio uświadczyć było ciężko. Nie było. Były może jakaś stara kasetówka. Ja kilka lat temu chciałem się zabrać i miałem plan przeczytać Mastertona i szukałem audiobooków i nic. No mówię, no może jakąś starą kasetówkę, ale nie jestem pewien nawet, czy takie były. A jeśli to, to, wiesz, koszmarna jakość. Mhm. A, a, a pewnie nie, ale tu też trzeba, nie wiem czy już przechodzimy do w sumie cały czas o tym mówimy tu warto zaznaczyć już na samym początku tak jak ty powiedziałeś, audiobook pełny nie? Że, że to jest ta superprodukcja audioteki i to jest no niby ja, ja stosuję tą nazwę słuchowisko, tutaj można by się sprzeczać to nie jest interpretacja, nie? to jest w sensie to, no, interpretujemy na tej zasadzie że każdy tam odgrywa rolę ale w sensie to nie jest przetworzenie mhm. tekstu tutaj jest tekst jeden do jednego w całości nie? także mamy aktor Mamy muzykę, mamy dźwięki, oni odgrywają swoje, ale te wszyscy, cały narrator wszystko klepie. Nie? To nie jest wycięte. Dla mnie okej, okay, bo ja co prawda lubię i jedną i drugą wersję, i jedno i drugie podejście, ale w tym przypadku akurat chcę poznać książkę, więc, mm -hmm. więc dla mnie to jest okej. Okay. Ale żeby było jasne, bo taki skóra zaraz się zacznie kłócić, że to nie jest słuchowisko. Mm -hmm. e, tak i ta książka nie jest długa co zresztą widzę, bo teraz zakupiłem sobie całą serię, wszystkie sześć tomów i ten pierwszy jest no, cieniutki No audiobook 6,5 godziny Tak, 6,5 godziny A godzin. miało 10 godzin ponad Czy 14 chyba mm -hmm. e, Za reżyserię, montaż i udźwiękowienie odpowiada Bartosz Szurik za muzykę Dominik Lehman. A w rolach głównych wystąpili Marcel Sabat, co też mnie rozbawiło, jako Harry Erskine, Anna Karczmarczyk jako Karen Tandy, Jarosław Boberek jako śpiewająca skała, do czego wrócimy, bo to był dla mnie spory szok, Wojciech Żołądkowicz jako dr Jack Hughes, Miłogost Reczek jako narrator w prologu, o którym też więcej zaraz powiemy i jako Miss Kumagus czy Makus tak właściwie, i Mariusz Bonaszewski jako dr Ernest Snow. No i oczywiście wielu innych. I co, przechodzimy do wstępu? Przechodzimy do wstępu. Powieść w tym nowym polskim wydaniu, bo wydaje mi się, że w tym starym go nie było, ale nie wiem, czy to się pojawiło dopiero właśnie w Albatrosie, w tym 2018 czy gdzieś już wcześniej w primie. Rozpoczyna wstęp. Autorem wstępu jest Bernhard J. Hurwood, czy też Mallory T. Knight, bo ten pan pisze też pod pseudonimem. Jest to autor takich hitów jak Złowieszcza Orgia, Brygada Palaczy Staników, Milion Zaginionych Dziewic, Królestwo Pająków, Zdzierstwo, Niewidzialni, Pornograf po pekińsku, albo też Tuzin Zabójczych Smoków Rozkoszy. I ja teraz tego nie no. wymyśliłem, bo autentycznie to sprawdziliśmy. Znaczy, te książki nie okazały się w Polsce, więc to są moje luźne tłumaczenia ich tytułów, ale to jest właśnie facet znany z takich no właśnie no też c-klasowych horiorków i książek, nie wiem, erotyczno-sensacyjno-jakichś tam. I mówię o tym, bo strasznie mnie zaskoczył ten wstęp. Książka otwiera taki naprawdę wazeliniarski wstęp dotyczący Manitu i samego Mastertona. Tam pada dosłownie takie zdanie... Cytuję, kiedy czarujący, mądry i wykształcony człowiek, taki jak Graham Masterton, z powodzeniem wymyśla okropieństwa, to naprawdę ogarnia mnie troska o czytelników. I to naprawdę wazelina się z tego wylewa i ja byłem w szoku. Ja, jak w ogóle do tego doszło? W sensie rozumiem, że trzeba jakoś zajawić książkę tak? i trochę pochwalić autora, zachęcić czytelnika, ale tutaj to już naprawdę tak po bandzie poleciał nasz Melori czy też Bernhardt. No i okazało się, że to jest po prostu przetłumaczony wstęp z wydania brytyjskiego. Prawdopodobnie. No i zakładam, że to są po prostu koledzy, tak? I tyle. Ale co warto zaznaczyć, ten wstęp mimo wszystko jest ciekawy i fajny w audiobooku, bo w książce, no to na papierze to jest właśnie po prostu gruba dawka, gruba warstwa wazeliny, ale w audiobooku to już jest zrealizowane właśnie tak słuchowiskowo, jak jakiś taki teatr dźwięków, bo słyszymy jakby nagranie na sekretarce czy rozmowę przez telefon, tak, gdzie ktoś właśnie wygłasza ten wstęp, jakby mówił do odbiorcy. E treść, okej, okay, no to, to co powiedziałeś, to jest, m, podsumowuję to, to, to wszystko. Dla mnie ten wstęp w ogóle niepotrzebny. Tutaj zresztą też porównanie tu pada, to, czy, ta, ta książka jest porównywana do egzorcysty połączonego z dzieckiem Rosemary. Ja rozumiem to porównanie, ale no, duże znaczy, tytuły wiesz, Ale Z egzorcystą zestawione. jeszcze, ale to już... No ja w sobie bardziej z dzieckiem Rosemary. Ale wiesz, powiem, dziecko Rosemary widział, właśnie także... mnie trochę boli, no bo dziecko Rosemary jest spokojne klimatyczne nie a master to jednak pisze trochę takie akcyjniaki grozy, nie? To są takie horrory, gdzie no jednak tak, trochę no się jest dzieje, nie? Tego. Są jakieś wyścigi, ucieczki, etc. No i to absolutnie nie jest klimat dziecka Rosemary. No wiem, tu chodzi tylko o to, że kobieta ma w sobie coś, nosi w sobie potwora i to jest jedyne, co łączy te dwa tytuły, nie? No ale to wiesz, że Także to jest może faktycznie trochę na wyrost, bo klimatycznie, fabularnie, cała historia, wszystko jest zupełnie inne, nie? Także to jest chyba za mało, żeby porównywać, nie? Bo to równie dobrze można by porównać do każdego filmu, gdzie jest kobieta w ciąży i do każdego westernu i do każdego filmu z oszustem i do każdego filmu z policjantem i do każdego filmu ze szpitalem czy z mm. książki tak mani to, to mix gliniarza z Beverly Hills z filmem Stink na przykład. no <głos> dobrze Dobrze. E, natomiast to, co mówisz, forma. Wiesz co, ja się też zdziwiłem. E, bo ja bym ten wstęp wyrzucił, jakbym był realizatorem tego słuchowiska, bo to nie przypiął, nie przyłatał. Nie, nie pasuje do takiej superprodukcji. Tutaj mają aktorzy odgrywać, a na początku ktoś ci klepie jakieś tam rzeczy, które no, są niepotrzebne tak naprawdę. Także, e, także się zdziwiłem, że tutaj coś takiego jest, ale mi się podobała ta realizacja. To jest jak takie stare nagranie gdzieś odnalezione. Ja miałem, ja miałem mhm. takie wrażenie, jakby to na jakimś szpule ty, w sumie rzeczywiście, Gdzieś no. ktoś mhm. puszczał, i, bo, bo ten dźwięk jest nierówny, jest zanieczyszczony. To w sumie, to nawet słabo słychać. Znaczy ja słuchałem na słabych słuchawkach akurat ten wstęp, więc nie wiem jak to tam wy, wybrzmiewało, ale no, no, no jest to tak, tak nagrane, że no okej, okay, mi się to fajnie wybrnęli z tego. Jeszcze się nie spotkałem z czymś takim. Mhm, no za realizację na pewno plus, przy czym właśnie ja to słuchałem na może nie jakiś super, ale na dobrych słuchawkach i niestety ten dźwięk stereo, gdybyśmy tego słuchał w domu, super, ale że ja tego słuchałem w drodze na mieście, to to przeszkadzało, to mnie wybijało i jeszcze miałem wrażenie, że sam początek powieści też nie jest nagrany idealnie pod kątem poziomu w dźwięku, no wiadomo zawsze można słuchać głośniej, ale to też nie o to chodzi nie? przy słuchowiskach tego typu, przy takich superprodukcjach, żeby koniecznie słuchać tego bardzo głośno, tylko no, przy takim normalnym słuchu też powinno się czuć te wszystkie detale i subtelne rzeczy. Ale to szybko się jakoś unormowało. To, to przede wszystkim właśnie ten wstęp jest taki nierówno, jest bardzo klimatyczny, ale właśnie do słuchania w ciszy, najlepiej w domu i na dobrych słuchawkach. Tak. A potem przechodzimy do treści powieści. I być może ktoś z Was nie ma bladego pojęcia do tej pory, o czym będziemy rozmawiać, więc. Ja jeszcze niedawno nie miałem, mm -hmm. więc wiesz. Więc przytoczę Wam może. W sumie nawet opis teraz z audioteki, bo on jest taki w miarę Nowy Jork lata 70 XX wieku. Do świata żywych powraca po 300 latach duch największego indiańskiego szamana Makusa, by dokonać zemsty za duszę swoich braci. Odrodzony w ciele młodej dziewczyny Karen Tendi próbuje sprowadzić z przeciwnej strony bytu inne demony. Zbliża się pojedynek, w którym ludzkość może ponieść porażkę. Tylko okultysta Harry Erskine z pomocą indiańskiego szamana śpiewającej skały podejmują walkę ze starożytną magią i siłami nadprzyrodzonymi. I rozwijając to, poznajemy na początku właśnie naszą Karen Tandy i Harry'ego Erskina. Karen przychodzi do lekarza z dziwną narością na karku, która no może być jakimś guzem, ale nie zachowuje się jak guz, bo pojawiła się znikąd i strasznie szybko rośnie. I okazuje się po prześwietleniu, że w środku jest jakby... Płód, tak? w sensie widać jakieś kości i tkanki, które wskazują na to, że może tam właśnie z tego urodzić się człowiek, ale to jest narośl na karku. Tak więc jest to absolutnie no, jakaś anomalia e, medyczna. E, I właśnie losy Karen splotą się z losami Harego, który jest e, właśnie wróżem prowadzi sobie taki mały salonik okultystyczny we własnym domu. Jego działalność polega na tym, że zaprasza do siebie starsze panie, które opowiadają mu o swoim życiu. On potem układa im tarota i no wróży na najbliższy tydzień, miesiąc, rok i tak dalej. Wiadomo, no trochę znajomość socjotechni, lekka znajomość socjotechnik. I właśnie uważne słuchanie rozmówcy pozwalają troszkę różne głupot poopowiadać. Panie dzięki temu czują się pewniej gdzieś tam, płacą mu ładne sumki, może nie jakiś nie zarabia na tym jakichś kokosów, no ale może sobie właśnie z tego spokojnie wyżyć. No i nagle trafia na Karen. Czuję, że w jej przypadku, no już sam fakt, że Karen jest młoda, tak, i, i że no właśnie ma realny problem tego guza, z którym właśnie ma iść do szpitala, ma się poddać operacji do tego ma jakieś dziwne sny które no nie przypominają tych snów, o których opowiadają pacjentki, zazwyczaj pacjentki przepraszam, <glientki> klientki e, harego. E, no właśnie facet zaczyna się interesować tą sprawą, e, no i w końcu właśnie staje się no niejako przeciwnikiem wielkiego, pradawnego szamana <grym> Bardzo fajny wstęp. Bardzo dobrze mi się już tego słuchało na początku. Eee, polubiłem bohatera i to i za nie mówiłem, co mi się rzadko zdarza. Um, nie, jest to... Bo, bo to jest ogólnie bardzo króciutka książka. Od tego trzeba zacząć. Ty tutaj opowiedziałeś ten, ten sam początek, gdy poznajemy tych bohaterów. To jest fajne zawiązanie akcji. Tutaj no, ten, ten cały gus jest, jest ciekawym wyjściem. Harry Erskine jest fajną postacią tego takiego oszusta, ale takiego pozytywnego oszusta, którego lubimy. No i on rozpoczyna to swoje śledztwo. Na początku związane ze snami, więc udaje się do biblioteki, żeby po pogrzebać trochę w, w historycznych książkach. Potem kontaktuje się z innymi ludźmi, już ludźmi nauki, żeby z nimi przedyskutować i zaczyna nam się w pewnym momencie zawiązywać drużyna. Bo to nie jest tylko, tak jak sugeruje opis, Harry i ta szepcząca skała. Śpiewająca. Jest jeszcze... Co robiąca? Śpiewająca. <gry> śpiewająca, no może śpiewa szeptem. Jest też lekarz, który prowadzi tą naszą Karen, no i tam chyba więcej się osób przewija, przy czym no to, to są takie trzy kluczowe. Mnie się to podobało, lubię takie książki o budowaniu się drużyny, to jest takie, wiesz, jakby miasteczko Salem, nie? gdzie też mhm. jakiś tam ksiądz i lekarz i pisarz łączą siły do walki z wampirami. No, ale tak naprawdę po tym wstępie przechodzimy do nie wiem, trzech, czterech, bo to ma dziesięć rozdziałów e, walki z, z tym demonem, który tutaj się tworzy i to jest cała powieść, nie? To, to, to nie jest nic jakoś do, do, do głębszej analizy i dłuższego. Mhm. Mm no tak, no bo całość ma taką prostą, ale konsekwentną konstrukcję, tak? Czyli najpierw są rzucone tropy, mamy zagadkę, poznajemy kolejne elementy układanki, potem już mniej więcej wiemy, kto jest naszym przeciwnikiem, rozpoczyna się konfrontacja pewnego rodzaju, no i potem mamy chwilę oddechu, przerwy, po tam kilkunastu, kilkudziesię... no, kilkunastu może stronach akcji i potem dochodzi już do takiego ostatecznego starcia i po nim mamy epilog. Czy takie dłuższe opowiadanie tak naprawdę. Stephen King by to w zbiorze wydał. <śmiech> no, można by i tak w sumie. Mhm. I tak jak wspomniałeś, Harry jest właśnie oszustem, którego lubimy. I to już jest ciekawa rzecz, że ten bohater... Właśnie z jednej strony no, dorobia, dorabia się na e, gadaniu głupot e, paniom, ale jednocześnie e, jak gdyby to jest usługa i on to traktuje po prostu jako pracę. Tak? On nie stara się ich ze przyruszeniem wydoić e, do cna, tylko jednak e, jakoś tam po prostu wspomóc je, skoro wierzą w te wyróżby no i tak nie dalej. Ale on on wie, że one, no, one, one tego potrzebują. Tak. Nie? Chcą, żeby on im to powiedział i chcą za to zapłacić. A gdy przychodzi właśnie ktoś, kto nie oczekuje właśnie jakiegoś słodzenia czy jakichś takich królików z kapelusza, to nagle on się czuje niezręcznie, tak? I on zaczyna się przyznawać, że w sumie to on nie ma żadnych umiejętności ani nic i że znaczy, no, że czytał o czymś tam i że ma taką i taką wiedzę ale że no właśnie to tyle i w związku z tym staje się nam bliższy, nie? Nagle to, to nie jest właśnie jakiś zły facet, którego mamy gdzieś, tylko angażujemy się właśnie też w to jego śledztwo, w tę jego chęć pomocy i tak naprawdę nawet Mam wrażenie, że nie do końca chodzi o Karen, a my bardziej empatyzujemy właśnie z Harrym, który chce pomóc Karen, bo niestety czuć tutaj, że te postacie kobiece są trochę na dalszym planie. Także Karen jest trochę damą w opałach do uratowania i tyle. Ona tutaj nie ma większej roli w tej powieści. To jest starcie w gruncie rzeczy no właśnie kilku facetów i tyle, ale to tutaj aż tak mocno nie boli, bo mimo, że jest na przykład damą w opałach, to nie jest właśnie e, słodką, biuściastą blondynką, czy czymś takim i nagrodą potem dla bohatera, tak? Więc Masterton e, mhm. pisze to schematycznie, właśnie jako taki akcyjniak e, grozy e, no, dla młodych, spragnionych właśnie tego typu historii pewnie czytelników, ale zachowuje przyzwoitość w tym wszystkim, co tutaj robi i e, to... To jest bardzo fajne, gdy się to czyta właśnie z perspektywy lat, nie? obecnie. Jeżeli patrzymy na to właśnie przez pryzmat tego, że minęło te 45 lat, trochę się podejście do literatury zmieniło, do tworzenia bohaterów też. I to nie boli tak jak na przykład w tożsamości Berna, o której też kiedyś nagrywałem podcast, w której to było fatalnie poprowadzone. Tutaj tego nie ma. Druga rzecz, śpiewająca skała, jako sojusznik no mamy też tego lekarza, ale lekarz jest trochę taki bezbronny nie? Taki, on po prostu przyjmuje każde wsparcie no bo sam nie wie co zrobić okazuje się, że tego guza, tego czegoś nie można po prostu zoperować, bo wtedy zanikają funkcje życiowe pacjentki i w związku z tym no, jest sceptycznie nastawiony do tej całej e, czarnej magii hokus pokus, tak, do tych historiek, no ale co ma zrobić? No, sam sobie nie radzi, więc e, przyjmuje tę pomoc, co też jest fajne, tak, że człowiek nauki no. e, obstaje przy nauce, no ale czy dopóki nie zostaje doświadczony po prostu bezpośrednio, e, ale mimo wszystko no, nie jest e, takim e, no też stereotypową postacią, która po prostu powie nie, bo nie, tak, e, ja tu jestem naukowcem, a wy mi opowiadać jakieś bzdury. E, potem pojawia się jeszcze inny naukowiec, też właśnie specjalista od legend i od historii Indian. I to wszystko właśnie są tacy bohaterowie, którym fajnie się kibicuje, kibicowało i te naście lat temu i kibicuje się dzisiaj. A nasz przeciwnik, czyli właśnie Misku Makus, jest... To, co mi trochę przeszkadzało, to fakt, że on jest właśnie tutaj Takim trochę bogiem, nie? takim właśnie super bohaterem W sensie, że jest strasznie potężny, i do tego jeszcze on przywołuje właśnie z, skądś, z jakiegoś innego wymiaru, coś, co też jest takie przepotężne. I ta skala troszkę im przeszkadzała, zwłaszcza z tą wiedzą, że są kolejne tomy i tak dalej, nie? bo pewnie gdy się, gdyby to był jeden tom, no to wtedy to by też inaczej działało. Tak to. No trochę gdzieś tam mi to zgrzytało, ale mimo wszystko właśnie w, w świetnie zagrało to, że on jest taki tajemniczy, nie? że on jest, e, on jest straszny fizycznie, psychicznie. Trochę właśnie też my mamy z nim empatyzować, bo to jest szaman e, Indian, którzy zostali, no wiemy jak potraktowani, tak, w historii USA. E, szaman, który właśnie w, w, wiedząc, że nas ściąga pewnego rodzaju zagłada, e, zabił siebie, się odrodzić w innym czasie i m, się dokonać zemsty. E, więc e, no jego motywacja nie jest taka, no e, jak to zazwyczaj właśnie uzwoli, że po prostu jestem zły, bo zły, tylko no, facet ma trochę racji jednak, co zresztą też jest, e, w, no, jest meta na ten temat. Tak? I to też mi się strasznie podobało, że sami bohaterowie się na ten temat zastanawiają, tak? że tam są takie momenty, gdzie e, patrzą na świat z jego punktu widzenia, z punktu widzenia właśnie antagonisty. Ale no, to jest jedna jego zaleta. Druga zaleta to to, że on z jednej strony jest prze przepotężny, z drugiej strony przypadkiem został okaleczony w pewien sposób, więc on nawet fizycznie jest taki okropny. Właśnie tu mamy trochę też takiego chorego cielesnego. A trzecia rzecz to to, że My do końca nie wiemy, jak on będzie działał, tak? No bo to jest szaman, to jest mag, to jest czarownik i no z perspektywy zwłaszcza tutaj czytelnika europejskiego, nie wiemy do końca, czego się spodziewać, nie? Że rzeczywiście dzieją się różne rzeczy, te istoty przywoływane przez niego i te czary przez niego rzucane mają naprawdę różne. Obi, nie wiem, objawy, oblicza tak różnie wpływają na świat, i w związku z tym to, to rzeczywiście zaskakuje, nie? To nie jest na przykład wampir, który ma tam swoje pięć cech i mniej więcej wiemy, czego się spodziewać, tylko tutaj do końca nie jest jasne, nie? Z czym walczymy? No, no. Nie, no, mnie się to wszystko, o czym mówisz, podobało. Począwszy od e, tego całego. Małego, ale śledztwa, gdzie ta postać głównego bohatera, tak jak ty mówisz, że on tak z trochę z, z zażenowaniem, to ja tak miałem wrażenie, każdy telefon jaki on wykonuje i się musi przedstawić na początku, że takie trochę zażenowanie mm -hmm. czuje, bo to za każdym razem no, od razu gdzieś tam napotyka trochę ściany na sam początek i takie zdziwienie, co, co, za, co za człowiek tutaj wydzwania kobieta znika, no, ta bohaterka znika, umówmy się z, jest, no, jest w śpiączce, od pewnego momentu jej nie ma, nie? ona nie przestaje być bohaterką taką, która ma jakiś wpływ na akcję, nie miałem z tym problemu, no, w tamtych czasach no to był świat mężczyzn jednak e, i, e, i to co ty tutaj wypunktowałeś to jest akurat e, mimo wszystko no, no, jak na te realia to i tak e, Masterton napisał to nieźle, mhm, tak. bo, bo chociażby właśnie to, że ona nie staje się tą nagrodą i dla głównego bohatera to już jest duży, duży plus. Ja ci powiem, że kompletnie nie spodziewałem się, co się stanie po narodzinach tego demona, tego, tego szamana. Podobało mi się to, że właśnie oni nawiązują do tego, to co ty mówisz, że, że tak naprawdę będzie to pierwsze spotkanie współczesnego Amerykanina z rdzennym Amerykaninem z tamtego okresu. I to mogłoby się potoczyć na, w różne strony, no ale, ale nie będzie się mogło potoczyć, bo jest to bardzo agresywny i potężny. I, no, ale też jest agresywny z pewnego powodu, tak? To, znaczy z kilku no nawet właśnie, powodów. No, trochę... No. Uzasadnione wkurzenie, nie? To, to nie jest jakoś bardzo mocno rozwijane, to, to nie ma swojej płęty, ale ma to miejsce. Te spostrzeżenia mają miejsce gdzieś tam w tej książce, nie? I co jakiś czas jakaś taka rozmowa z raz, czy dwa razy, czy trzy razy pada? Natomiast ten cały finał, mnie się on podobał. Ja nie wiedziałem, co tutaj będzie. Nawet byłem zdziwiony, że do tej konfrontacji już tak chyba cztery rozdziały przed końcem dochodzi pierwszej. I, i nie wiedziałem, co będzie dalej. Bardzo filmowo to widziałem w swoich oczach. Tam, tam są takie pierwsze brutalne mocno sceny, bo wcześniej, jeśli są śmierci, to raczej poza kadrem. A tutaj mamy takie, takie naprawdę krwawe, fajne rzeczy, ale dla mnie one były okej. Okay. Wiesz, tak jak miałem wyobrażenie, że ma to trochę krew, flaki, sperma i, i seks, tak absolutnie w Manitu tego nie odczułem, a gdy już dochodzi do faktycznie takich krwawych cielesnych, m, mięsnych rzeczy, to one są spoko, jak dla mnie. I, I ta skala mi nie przeszkadzała. Tak jak mówię, widziałem to trochę w głowie, to całe piętro zamienione w jakąś, w, w jakieś, nie wiem, wir, wielką bramę, e, to całe piętro szpitala. Ten stwór, który tam niby wychodził, wiesz, niczym, niczym ten potwór kroczący pod koniec mgły. Ja to sobie tak wyobrażałem filmu Rabonta. Podobało mi się. Wiesz, miałem nawet w pewnym momencie uśmiech na twarzy, bo myślałem, że co prawda to nie byłoby nic nowego, nowatorskiego, bo takie rzeczy były już w popkulturze, ale myślałem, że nasz potwór zginie przez to, że jest niezaszczepiony, co w dzisiejszych realiach byłoby, byłoby takim gorzkim żartem. No, no, no nie, nie poszło to w tym kierunku ostatecznie, ale, ale zdążyłem się tak uśmiechnąć, nie? że o, oh, ponad 40 lat ale, minęło, a... ale nasz potwór i tak jest szurem i e, zabija go technologia powiedzmy nie no, no no, ostatecznie tak, a właśnie powiedz mi bo e, gdy ja to czytałem e, ja wtedy już, nie no ja miałem komputer już wtedy nie no musiałem mieć i e, internet też e, i w tamtych czasach to zakończenie, gdzie tutaj właśnie mamy też przeciwstawienie nie tylko współczesnego Amerykanina temu rdzennemu, ale też e, jak gdyby to, w co wierzymy teraz, temu, w co wierzono kiedyś, e, to właśnie zestawienie tradycji i współczesności technologii, cywilizacji. Wtedy mi to nie przeszkadzało. Teraz, gdy to i, bo ja tę powieść czytałem dwa razy właśnie w papierze, w tym wydaniu od Ambera, i teraz miałem wrócić trzeci raz, i ja ostatnio nawet szukałem, i się okazało, że jest w drugim mieszkaniu, no bo ja właśnie tam przywiozłem to sobie na zasadzie, żeby to zimą przeczytać, i tak leży tam trzy lata. Teraz, ale gdy wróciły wspomnienia, to pomyślałem sobie, kurczę, czy to nie będzie kiczowate, nie? Jak zacząłem sobie myśleć o tym tak 2021 rok, a okazało się, że kurczę łychnąłem to bez bólu zupełnie. A jak to było u Ciebie? Przeszkadzało Ci to? Też, bo zupełnie. to jest trochę takie To jest wiesz, to jest już. No, ale to już jest wcześniej sugerowane, że wiesz, że każdy przedmiot ma swoje manitu, swojego manitu. Ja nie miałem z tym problemu. Okay. To jest uzasadnione w treści książki. Nie, dla mnie całkowicie okej. Okay. Okay. Nie miałem problemu. Super. A, a jeśli chodzi o takie, bo ty mówiłeś, że te 40 lat i że tutaj widać, czy czuć niektóre rzeczy, to w sumie stosunkowo mało tego czuć. Eee, że, że ten upływ czasu jest, że to jest tak stara książka. Ja czu, ja, ja zwracałem uwagę na papierosy zawsze na to zwracał, no bo kiedyś paliło się wszędzie, mm -hmm. nie? E, Teraz już tego nie ma. I tutaj oni palą i, i spotykają się gdzieś tam w szpitalu i palą na przykład u lekarza, palą mm -hmm. e, bohaterka pamiętam ta właśnie e, z guzem, jak przychodzi do Erskina, mówi, że no to, to, chyba to ona mówi, że ona nie jest nałogowym palaczem, ona pali góra pół paczki dziennie. Ach, tak. no, to takie śmieszne, no bo w tamtych czasach półpaczki paczki dziennie to faktycznie mogło być tam tylko takie od czasu do czasu czasu sobie tam zapalę, nie? ale nałogowym palaczem nie jestem, nie? No, także, także to mi się rzuciło tylko w oczy, ale to, nie, to wiesz, to w książkach z tamtego okresu jest normalne, nie? Dobra, więc... I jeszcze jedna rzecz, seksu tu nie ma, nie? Czy ja zapomniałem? Nie, akurat w tej powieści nie ma. Ale to też, no, bo, bo ty to tak też powiedziałeś istotne. o tych skojarzeniach, bo ja też takie mam, ale one nie są negatywne, bo ten horror cielesny to mi się tak właśnie w miarę pozytywnie kojarzy, to nie jest ta sama półka co Barker, nie? ale jednak właśnie i tu i tu, gdzieś tam to, to mam w głowie zapisane przy jednym, czy drugim nazwisku i ten seks też mi się podobał, bo ja wtedy też czytałem polskich autorów grozy, w tym też tych, których ty krytykowałeś i tak dalej. Jezu, sceny seksu w polskich e, książkach, e, które wtedy mi wpadły w ręce, były fatalne. To była naprawdę e, tragedia. E, a właśnie u Mastertona e, zawsze się to czytało e, bez żenady, nie? W sensie, e, w, przy polskich książkach, ja po prostu, wiesz, patrzyłem na to i nie wiedziałem, czy mam się śmiać, czy po prostu przelecieć trzy strony do przodu, żeby e, już było po tej scenie. A u Mastertona to zawsze było takie żywe, y, fajnym językiem napisane, właśnie nie budzące ani wstydu, ani zażenowania, niczego takiego. Y, jednocześnie też nie było to prześmiewcze. Zawsze ten seks był opisany właśnie tak, jak mi się wydawało, że powinno się to w miarę robić. Nawet jeżeli on służył tylko też tam do późniejszego szokera, to i tak y, to wówczas było takie nazwisko, które pozytywnie z tym kojarzyłem, nie? Nie negatywnie. No ja nie wiem, wiesz, ja to czytałem, jak miałem 13 lat. To to moje pierwsze spotkania z seksem, umówmy się, okay. <głos> bo wtedy nie było takiego dostępu. <głos> Także nie wiem, jakbym to teraz ocenił. Nie, nie mam pojęcia. E, znaczy na pewno się w... trochę boję, no, bo mimo wszystko to też ja miałem wtedy... Ale podejrzewam, że może i tak być lepiej niż u Kinga, bo King akurat ze scen łóżkowych i miłosnych to, to powinien sobie raczej darować. Także, e, także zobaczę, jestem ciekaw, jak to, mm -hmm. jak to będzie to zderzenie z, z tym wyobrażeniem późniejszym. Bo to mówię, no... Raczej, raczej szufladkowałem ja, ja tak nie do końca pozytywnie, ale też nie jakoś bardzo negatywnie, a tak pomiędzy. Mm -hmm. Mastertona zawsze szufladkowałem. Dobra, i kolejna rzecz, za którą chciałbym pochwalić tutaj autora, to research. Bo tak jak wspomniałem wcześniej, wtedy przy tym moim pierwszym, drugim, trzecim, dziesiątym kontakcie z nim, troszkę ten schemat na zasadzie, że Masterton wpada na jakąś ciekawą legendę czy coś takiego i robi właśnie jakiś research na ten temat, robi z tego e, takiego jednostrzałowca na ogół, e, czasami właśnie wyjdzie z tego coś więcej. Trochę mnie to zaczęło męczyć w którymś momencie, ale teraz, e, gdy wróciliśmy właśnie do tego mani, widzę, że ten research e, jest niezły, w sensie, e, że on tutaj nawiązuje do takich rzeczy dla Amerykanów też e, łatwych do przywołania gdzieś tam, z zajęć, właśnie z historii, na przykład ze szkoły. Gdzieś tam, właśnie mamy jakieś źródła przywołane. Sam fakt, nie wiem, że głównym bohaterem tutaj jest Miskumakus, czyli szaman strzychającego w progu Augusta Degleta, Tak, nasz orędownik Niarlatotepa i co cudotwórca Wampanoagów widać, że tutaj nic nie jest przypadkowego, tak, że to jest książka właśnie, to jest horror akcji, to jest książka raczej rozrywkowa, ale jednocześnie wszystkie rzeczy, które w związku właśnie z tą przynależnością mogłyby być e, niedopracowane, one tutaj są dopracowane, tak, jak powiedzieliśmy, bohaterka jest na drugim planie, jest damą w opałach, ale nie jest właśnie seksbombą i nagrodą. I jakąś idiotką, za przeproszeniem. Ten research, to nie jest tylko pomysł na zasadzie, a wezmę sobie szamana, czy jakiegoś demona indiańskiego, tylko wezmę bardzo konkretnego szamana, poczytam sporo o tych demonach, różnych wierzeniach, różnych też plemion Indian i zbiorę z tego Właśnie jakąś właśnie fabułkę. Ja mamy ten research medyczny dotyczący guzów. Tak? Może tutaj nie ma jakiegoś takiego naukowego bełkotu na 20 stron, ale też widać, że czy doczytał Graham Masterton, czy po prostu poradził się kogoś, no ale jak to była jego pierwsza książka, no to pewnie właśnie raczej doczytał i no to nie jest praca dzieło przypadku, to nie jest dzieło napisane na kolanie, tylko przemyślana, fajna właśnie rozgrywkowa powieść. Tak jest. Nie dodam nic więcej. Mm. A co do wersji audio, może do tego wróćmy, już przechodząc no, właśnie do podsumowania. Za ja tylko wspomnę, zaraz Ci oddam głos, ale wspomnę tylko, że ten Jarosław Boberek nie zaszokowało, bo ja niby spojrzałem wcześniej, tak, że on tutaj jest w obsadzie, ale na początku właśnie, znaczy wyleciało mi to szybko z głowy i gdy zacząłem go słuchać, to tak, wiesz, słyszałem ten głos, kojarzyłem go, ale nie mogłem go początkowo zlokalizować, potem to zaskoczyło i sobie myślę, wow, jak on tutaj fajnie brzmi. Znaczy ja wiem, że ja go kojarzę bardzo mocno z rodziną zastępczą, tak z postegonkowym i z tą rolą właśnie komediową. W ogóle ja go tak kojarzę bardziej komediowo, jak tam w jakichś takich bardziej akcyjniach gdzieś się pojawia, to też mimo wszystko miałem wrażenie, że ciężko mu było wyjść z tego obrazu, przynajmniej w moich oczach. Potem, no, w ostatnich latach trochę się to zmieniało. On też się, no, zestarzał po prostu. I to też może zmienił, właśnie, wizerunek troszkę i tak dalej. Ale kurczę, on ma tak charakterystyczny głos i on tutaj, jako śpiewająca skała, jest tak fajny, właśnie. On mówi tak, tak moduluje tutaj ten głos, on mówi tak powoli i tak, właśnie, delikatnie śpiewnie, że, no, to jest genialny casting. W życiu bym nie pomyślał, że jak będzie dobry do, no, właśnie audializacji tak powieści Mastertona, a tutaj sprawdził się doskonale. Znaczy, ja nie jestem dobrym rozmówcą, żeby dyskutować o polskich aktorach, to Bogusie byś musiał wziąć, ale Boberka raczej kojarzę właśnie jako... Teraz ja zaczynam przez Ciebie właśnie mówić, miałem Ci zwrócić uwagę, że często mówisz właśnie... <gry> Boberka kojarzę właśnie pozytywnie, jako e, takiego szczególnie głosowo aktora wszechstronnego, ale ja go tutaj nie poznałem ale ja, to, to nie znaczy, że jakoś tam, nie wiem jest nie do poznania, po prostu je, ja, ja o tym już mówiłem, ja mam problem z poznawaniem mm -hmm. aktorów głosowych i jak oglądam animacje z dubbingiem, gdzie to znaczy z dubbingiem oryginalnym, w sensie z podłożonymi oryginalnymi głosami, gdzie są wielkie nazwiska, ja prawie nikogo nigdy nie kojarzę, jeśli nie spojrzę na listę płac i tutaj też ja nie kojarzyłem, no przykro mi także ja aktorów głosowych nie poznałem, ale bardzo fajne są tutaj role. Jakkolwiek by to no, nie zabrzmiało brzydko, no przepraszam, ale nie mam osoby, do której mógłbym się tutaj przyczepić. Słuchało się tego świetnie. Dla mnie to było bardzo fajnie, bardzo płynnie nagrane. Cała otoczka audiowizualna jest fantastyczna. Muzyka Audatywna. jest fantastyczna. No, taki... Bo wizualnej to raczej nie miałem no właśnie, no Jezus Maria, przepraszam, no się już tutaj motam. Ehm, a może patrzyłem na zdjęcia? A? ten, ta, w sumie akurat ta układka jakoś przepiękna nie jest. <głosy> ta muzyka, która jest na przejściach, na końcówkach i początkach rozdziałów, bardzo mi się podobała. No ogólnie jest naprawdę super zrobiony ten I audio. groza, nie? Też jest świetnie odegrana, hmm. jak mamy sceny właśnie przy tego horroru cielesnego, gdy tam, tak. nie wiem, Żołądkowiczowi ktoś coś odrywa, rozrywa kawałek ciała, no to jak on fajnie reaguje, albo jak karczmarczyk ma odegrać te, te narodziny naszego szamana czy coś, no to te krzyki są doskonałe, nie? Bo to ciężko jest odegrać taki krzyk. Ja będę miał do podcastów testowałem i to potem beznadziejnie brzmiało. Wydawało mi się, że będzie fajnie, a potem na, a w audio <grym> patola jakaś wyszła z tego. A tutaj, kurczę... No. Te wszystkie sceny, moim zdaniem trudne w realizacji, wypadły no właśnie bardzo dobrze. Tam może z raz, dwa razy gdzieś był drobny zgrzyt, ale to ja po prostu od strony tej technicznej roboty się uśmiechnąłem na zasadzie, że właśnie, kurczę, wyszło im to dobrze, tak? nie idealnie, ale, ale i tak doceniam, bo no, czuję, że yy, wiele innych wydawnic mogłoby to skopać całkowicie. Audioteka tutaj z Albatrosem dali radę. Mm -hmm. i to całe przetworzenie jeden do jednego to też kompletnie nie razi. Tak jak ja na takie rzeczy zwracam... uwagę. No bo uw... narrator pierwszoosobowy jest. No ale, ale wiesz, ja, ja zwracam uwagę na takie rzeczy przy słuchowiskach, które są specjalnie napisane do tego medium i wtedy mnie strasznie wkurza to wszystko. Wiesz, powiedział Harry, odpowiedziała Katie, powiedział e, śpiewająca skała i tak dalej, nie? No to tutaj jest. Ale, ale to nie przeszkadza. To jest bardzo fajnie zrobione. Bo, bo, bo jeśli coś piszemy bezpośrednio do słuchowiska, no to takie rzeczy powinny wypaść, nie? Bo po co mi to? Nie trzeba mówić, że krzyknął ktoś, bo już słyszę, że on krzyknął. A no, słuchałem też kilka książek, niewiele, ale kilka, które były z powieści przerobione na słuchowisko, czyli przetworzony tekst, wywalone mm -hmm. takie rzeczy, tak żeby całego narratora zastąpić jak się da, nie? żeby ta historia była płynna i opowiadana dźwiękami i rozmowami osób. No, no i mówię, bardzo często jak słucham słuchowisk, szczególnie takich tworzonych pod to medium, bardzo mi przeszkadza to ten narrator. Tutaj może raz tak sobie zwróciłem uwagę, jak zacząłem tak się wsłuchiwać, tak, tak mówię, a posłucham, tak wiesz, że nie odpływałem na historii, tylko mówię, że skupię się na tym, jak ona jest zrobiona, mhm. żeby, żeby, żeby wiesz, mieć może coś do powiedzenia ciekawego na ten temat, to wtedy na to zwracałem uwagę i, i było OK. A tak to kompletnie mi to nie przeszkadzało w tym audio jest naprawdę fajnie zrobione. Ja po wysłuchaniu nawet taki moment, że się cofnąłem jeszcze, żeby sprawdzić, czy na pewno tam te wszystkie no, Skali, że się tak wyrażę, te opisy były, bo zgłupiałem trochę. Ale rzeczywiście nawet to też jest problem właśnie dla realizatora dźwięku, że gdy wycinasz te wszystkie rzeczy, no to po prostu nie wiem, no ten krzyk będzie albo go nie będzie, tak? Ale ostatecznie czytelnik nie może tego ocenić do końca, nie? Czy tam czegoś brakuje? A tutaj, gdy na przykład w opisie jest informacja o tym, że słyszymy jakiś dźwięk z innego wymiaru, no to trzeba dać dźwięk z innego wymiaru wtedy, nie? I to jest taki moment, gdzie Łatwo coś zepsuć w tej realizacji, tak w tej, w tej robocie technicznej, ale tutaj mhm. zawsze, jak były informacje, że na przykład, nie wiem, słychać mani tu komputera, tak, no to było słychać dźwięki, które fajnie pasowały właśnie do tego, co jest w tym opisie, tak. Mhm. Znaczy to czasami też jest źle zrobione, bo ktoś tam, nie wiem, narrator mówi, zamiesza, nie mówię, że w tym audiobooku, mhm. czasami w tej formie to jest źle robione, że te dźwięki są niepotrzebne, nie? narrator mówi, że ktoś zamiesza łyżeczką i ty musisz to słyszeć, narrator mówi coś i ty musisz to słyszeć, co jest niepotrzebne czasami, ale tutaj mówię, tutaj takich rzeczy nie miałem, a też na przykład y, mam, mam teraz w pamięci, jak Mani tu przemawia, jeszcze chyba będąc guzem przemawia mhm. Mm, jako kobieta, ustami mm -hmm. tej nosicielki i to też jest super zrobione, jak ona mówi, a w tle jest ten, ten, to, to takie echo drugim głosem, mm -hmm. nie? E, nie? wiem, czy kojarzysz, czy tak, pamiętasz. Tak, tak, tak, Bardzo mi się to podobało. Ona mówi powoli, a, ta, a na to się nakłada ten drugi głos. No żadna, żadna, wiesz, no to my byśmy to mogli zrobić, ale to fajnie wyszło, efekt Ale to jest dużo takich właśnie rzeczy nietypowych, nie? Właśnie tych odgłosów różnych, czy sam fakt, że tam w którymś momencie jest dużo wiatru, na przykład w To też można było bardzo łatwo zepsuć. To mogło męczyć na przykład, czy coś. A to się doskonale tutaj zgrywa, tak? Te tła są jednolite i za to ogromny plusik. Okej. A jeszcze zanim przejdziemy, bo to już chyba kończymy to, nie? Ewentualnie nasze przewidywania na przyszłość. To jeszcze ci powiem jedną rzecz. Może mnie wyprowadzisz z równowagi, z błędu, przepraszam, z równowagi nie musisz mnie wyprowadzać. Z przyjemnością ale w końcówce jest taki moment, że jednemu demonowi trzeba zapłacić ciałem i mówią, że wystarczy palec mu podać i czy tam było zasugerowane, kto to musi zrobić, bo ja, ja przez następne 10 minut się zastanawiałem, czemu oni cholera dali palce chirurgia, który jako jedyny z nich pracował i zarabiał palcami i w zasadzie został bez pracy w tym momencie po tym wszystkim, bez zawodu i bez, i bez pasji życiowej. Raczej pewnie. nie, tam nie padło, kto ma to zrobić, tylko no, że ktoś, tak, i on poszedł na ochotnika. To, to trochę głupi, ten ochotnik, no... no. No, w różowi palec niepotrzebny, nie chirurgowi to tak. No, ale może jest z lewej dłoni i myślał, że jeden paluszek gdzieś tam mały wysunął. No kurczę, od każdą dłonią pracuje chyba, nie? To, to są. To, to, no nieważne, dobra, nieważne. E, Stary, w takiej okay. sytuacji to ja myślę, że wiele rzeczy można uzasadnić, wiesz, jak obok ciebie stoi postać smartego zła i mówisz, że chce kawałek mięsa, to myślę, że nie myślisz o tym, że pracujesz rękoma. O. No. No. Daj sobie, że taki skóra obok ciebie stoi i mówi, że chce kawałek twojego mięsa. No i co robisz? Dobra, bo na koniec, bo zakładam, że już kończymy. Tak. Czy I pewnie tak sobie gdybamy, czy będziemy czytać dalej. Ja się zastanawiam, czy to jest pojedynczy strzał audioteki, ale stawiam, że chyba to jest pojedynczy strzał. Mm, Możemy zapytać Co po prawda, no oni wydają serię i kończą serię, ale no, słuchowisko to jest jednak chyba większa kasa wydaje mi się. Ja, ja ogólnie nie, zawsze mówiłem, że nie jestem wielkim fanem słuchowisk, że nawet wolę chyba wersję audio czasami zwykłą. I e, ja bym chętnie przytulił pewnie pozostałe tomy już wydane normalnie. Takie sytuacje już były, chociażby z e, Pieśnią Lodu i e, Ognia. ognia no i, i te audiobooki były super późniejsze, tylko pierwsze było w, jako super produkcja no ja nie sądzę nie, nie podejrzewam, że, nie wiem, nie wierzę żeby oni wydali sześć tomów w, w, w, w wersji słuchowiskowej może jeszcze ten drugi, ale też bardzo wątpię, ale tak czy siak jak się za to chcę zabrać i chyba nie będę czekał na wydanie, na ewentualne wydanie tego w audio chyba się biorę za e -booki bo chcę to przeczytać. Czyli w 2021 roku yy, mamy rok Manitou w Nekro. Ale to jest grudzień 2021 jest 22, w Boże. tym momencie. <grym> no, no, no. No, ja chętnie, chętnie. Co prawda, gdybym miał tak gdybać, przypuszczać, wiem, że to jest bez sensu, bo te, te książki mają dekady i wszyscy je czytali, to ja mimo wszystko trochę nie widzę tego Harry'ego Erskina. Nie wiem, czy on ma być bohaterem wszystkich sześciu tomów. Na chwilę obecną jeszcze nie widzę, może jeszcze w dwójce tak, ale potem chyba, że faktycznie no, jakaś drużyna też na dłuższą metę powstania albo jego wiedza się pogłębi w tej dziedzinie doświadczenie w sumie już też ma, więc może okej, okay, ale, ale na razie nie wiem o czym ma być sześć książek, co za każdym razem. A, a widzisz że właśnie Lisku jakiś... Makusa jako przeciwnika na sześć tomów? A on ma być przeciwnikiem na sześć tomów? Czy to się ma zmieniać? Znaczy ja całej serii jeszcze nie znam. Ja te dwa tomy przeczytałem i trzeci li znałem, więc... No jakbym ja to pisał, to raczej bym zmieniał. Może jeszcze w drugim pewnie bym zrobił to samo, bo to są te czasy, gdzie, wiesz, sequele, to było to samo, tylko więcej. Ale już książki napisane trochę później, to raczej bym chyba szedł w innym kierunku trochę. Szczególnie, że to, wiesz, to nie jest ciągłość. To są raczej, podejrzewam, że one-shoty, nie? Takie. No nie, dwójka jest... Nieważne, dowiesz się. No, no tak, no dwójka to wiesz, dwójka ok, ale no podejrzewam, że szóstka to chyba jest jakaś inna historia, czy nie? No nie wiesz, bo nie czytałeś. Dobra, nieważne. Tak czy siak chce się dowiedzieć i chcę poznać. Okej, okay. no to... Pewnie poznasz. Okay. Co prawda dwójki nie ma chyba oficjalnie w e-booku, nie wiem czemu, przynajmniej ja nie znalazłem. Od trójki już, już mam e-booki, a dwójkę musiałem mm, drogą alternatywną nabyć. E, no, ale, ale, ale jako, że dwójka też jest krótka, to pewnie myślę, że się szybko zabierzemy. Co prawda podcast już pewnie będzie krótszy, bo nie będziemy wspominać tych pięknych czasów boomu horrorowego w Polsce. Hmm. Może kiedyś wrócimy do Gaja i wtedy jeszcze powspominamy trochę. No, a może nie wrócimy do Gaja. Może nie. Dobra, Dzięki za rozmowę. Dziękuję Ci również. Wam kochani dziękujemy za uwagę i tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.